Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Krótko o klasyce.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 przeprowadzić tę rozmowę, powinniśmy być właściwie w Beskidach. W Ustroń, tak dokładnie, czyli na końcu głównego szlaku beskidzkiego. Ponieważ w Ustroń to było końcówka twojego szlaku. Tak, końcówka głównego szlaku beskidzkiego, czyli najdłuższego szlaku górskiego w Polsce, który mierzy 500 km. 517. Zależy jak to liczy. To mój iPhone pokazał łącznie chyba z 580 <śmiech> z drogą do noclegów, sklepów i tak dalej, więc tych kroków było dużo więcej. Przewodnika jest 502 bodajże, ale jak zliczyć gdzieś tam z jakimiś mapami turystycznymi, to rzeczywiście może być więcej niż 500. Przyjęło się, że to jest 500 kilometrów, bo ta równa liczba zawsze jest najłatwiejsza do zapamiętania. Przeszłaś ten szlak? Samotnie. <śmiech> nie wiem, czy samotnie to jest dobre słowo, bo czasami mnie tutaj poparwiają znajomi, że bycie samym, a samotnym to nie jest do końca to samo. Ja jeszcze się nie zdecydowałam, w której jestem grupie, <śmiech> ale rzeczywiście y, przeszłam główny szlak Beskidzki bez żadnych towarzyszy. Spotkałam oczywiście po drodze kilka osób, z którymi szłam dzień, dwa, trzy, czasami y, kilka kilometrów albo kilka, kilka metrów, ale rzeczywiście Oczywiście no cieszyłam się tym, że jestem ja, las i żadnych dodatkowych bodźców. <głos> na przejście tego szlaku. Pomysł wziął się z tego, że w tym roku kończyłam 30. urodziny i chciałam zrobić coś spektakularnego. Coś, co zapamiętam do końca życia, co jak będę starszą panią, będę mogła wspominać, jak miałaś 30 lat, to zrobiłaś to i to. Więc chciałam, żeby to naprawdę było takie godne zapamiętania. Pandemia oczywiście pokrzyżowała moje plany, bo tych pomysłów na prezent taki na 30. było sporo. Początkowy plan to był Nowy Jork, ponieważ Nowego Jorku dotyczyła moja praca doktorska i to miał być mój prezent na 30, ale też taki prezent w związku z wydaniem książki doktorskiej. No ale to się nie udało z wiadomych względów, więc to GSB pojawiło się może tak, nie chcę powiedzieć, że spontanicznie i w zastępstwie, bo wcale tak nie myślę, ale rzeczywiście to była taka opcja, która była po prostu realna też do zrobienia w tym czasie. Długo zajęło Ci planowanie i przygotowanie się do tego wyjazdu? Tak. To jest najkrótsza z możliwych odpowiedzi. Ja się przygotowywałam pół roku w zasadzie do, do głównego szlaku beskidzkiego. Mniej więcej w styczniu wpadłam na ten pomysł, że, że to może być GSB. M mój szlak zaczął się 26 czerwca, o ile dobrze pamiętam, więc to rzeczywiście jest pół roku. Zrobiłam 120 treningów. Część tych treningów to były treningi siłowe, część gdzieś tam biegowe. Też chodziłam troszeczkę po górach, docelowym plecakiem oczywiście, żeby go przetestować, też z docelowym obciążeniem, więc czasami te treningi były przyjemne. Przyjemne, ale też gdzieś tam wyczerpujące, więc ja wiedziałam, na co mnie stać. Także przeszłam GSB i w sumie uważam, że mogło być gorzej. <grywa> na początku, ja w ogóle pierwszy raz o głównym szlaku beskińskim usłyszałam rok temu w Bieszczadach, kiedy spotkałam chłopaka, który szedł z olbrzymim plecakiem w niskich butach. I zastanawiałam się, co to jest za nieodpowiedzialny człowiek, który idzie w niskich butach z takim olbrzymim plecakiem. Teraz oczywiście to wiem, bo niskie buty są dużo lżejsze na 500 kilometrów ja też szłam w niskich butach. I to był taki pierwszy moment, kiedy usłyszałam, czym jest GSB. I potem ta myśl w zasadzie tak spontanicznie trochę do mnie wróciła, wygooglałam, sprawdziłam czy w ogóle to jest realne, żeby zarezerwować noclegi w pensjonatach, bo nie miałam z sobą żadnego namiotu, jak ta infrastruktura jest rozbudowana i na ile rzeczywiście w moim wydaniu to by było realne do, do zrobienia. Nie miałeś żadnych wątpliwości, że... Znaczy ja myślę, że wszyscy mają wątpliwości, kto, każdy kto rusza na ten szlak ma jakieś wątpliwości, ale byłam dobrze przygotowana, tą mapę miałam też w głowie, te noclegi rozplanowane miałam w głowie, oczywiście też gdzieś tam na wydrukach mapach. Kupiłam przewodnik kompasu, to jest klasyk, każdy idzie z tym przewodnikiem, więc to jakby nie byłam oryginalna. Przejrzałam ten przewodnik, zrobiłam w Wordzie swój plan GSB, bo on oczywiście nie pokrywał się z tym, co było w przewodniku, no i uznałam, że to jest realne, ale nie może być spontaniczne. I z tego względu zaczęłam się już przygotowywać fizycznie wtedy, kiedy już organizacyjnie byłam pewna, że jestem w stanie to dźwignąć. Jakiś plan był potrzebny do tego, żeby się przygotowywać? Tak, generalnie główny szlak beskidzki dla mnie też był dobrym motywatorem, bo to był taki moment w styczniu kiedy ja byłam w w słabej formie, a wcześniej ćwiczyłam, miałam trenera personalnego i ogólnie dobrze się czułam we własnym ciele, a to siedzenie na kanapie i po prostu zamknięcie też trochę psychicznie mnie wykończyło, jak wszystkich zresztą. Nie ćwiczyłaś w domu wtedy? Nie, nie, to były takie trzy miesiące, kiedy nie ćwiczyłam w domu i było zimno, więc też nie mogłam wyjść pobiegać, ani gdzieś tam zrobić coś aktywnego na dworze, więc jakby decyzja o głównym szlaku beskickim też była decyzją, żeby powrócić do regularnych treningów i to się doskonale zbiegło z tym, że moja trenerka troszeczkę odchowała swoje dziecko wszystko, więc też była dyspozycyjna na tyle, żeby mnie przygotować Więc rzeczywiście ja miałam trenera, który mi rozpisywał ćwiczenia Takie stricte dostosowane do tego, że będę w górach I to jest moje następne wyzwanie No a potem to regularność i taka wytrwałość Oczywiście już w zakresie tego, co ja robiłam na co dzień Twój plecak, kiedy wyruszałaś na szlak, ważył 8 kg To nie jest norma, zazwyczaj te plecaki ważą zdecydowanie więcej Ja myślę, że na głównym szlaku Beskidzkim nie ma normy Bo spotkałam osoby, które szły naprawdę z malutkim 20-litrowym plecakiem gdzie ja bym się nigdy w życiu nie zapakowała do takiego plecaka i no w zasadzie z niczym szły te osoby, a spotkałam takie osoby, które się nie mogły zmieścić do 65 litrowego plecaka. Więc moim zdaniem nie ma normy. Każdy w sumie niesie to, co uważa za potrzebne i wydaje mi się, że też każdy uważa inne rzeczy za potrzebne. Na przykład ja zabrałam odżywkę do włosów i suszarkę. Nie, nie suszarkę, nie. Zabrałam małą odżywkę do włosów, z której oczywiście mogłabym zrezygnować i miałam też mały szampon do włosów. Mogłam myć włosy mydłem. Też bym przeżyła, ale to były takie dwa luksusy. W moim plecaku, które były absolutnie zbędne. Spotkałam inne dziewczyny, które odżywki i szampony odsyłały, bo uznały, że te trzy tygodnie czy cztery bez tych kosmetyków wytrzymają. I w drugą stronę, ktoś na przykład nie wiem, niósł jakąś olbrzymią maść na ukończenia, gdzie ja uznałam, że to jest zbędny ciężar i zbędny balast. Tak samo ze śpiworem, tak samo z namiotem. Więc tak naprawdę każdy trochę się pakuje pod siebie, biorąc pod uwagę, gdzie będzie spał. To jest yy, podstawowa kwestia. No i z czego jest w stanie zrezygnować. Były rzeczy, z których ja nie byłam w stanie zrezygnować. Na przykład. Ta odżywka do włosów. Nie, z takich zbędnych rzeczy to naprawdę. Myślę, że tam dwa czy trzy kosmetyki, które zabrałam, mogłabym sobie odpuścić. Ale z drugiej strony, no, to nie był bagaż nie wiadomo jaki, ile ważą takie kosmetyki, 100 mililitrów, więc tam nawet pół kilo nie niosłam w tych kosmetykach. Także to, to, to nie był dla mnie aż tak bardzo obciążający yy, ładunek w tym plecaku. A poprawiał mi morale każdego wieczoru. No czyste włosy. Tak, to mi dodawał siły na następny dzień. Jak spakować się? może nie w objętości, bo nie wiem, ile Twój plecak jako miał objętość, ale jak spakować się cały swój bagaż i zawrzeć się w 8 kg. Mój plecak miał 55 litrów i uważam, że to jest za dużo. Było, było bardzo dużo miejsca w, w tym plecaku, w szczególności, kiedy odesłałam śpiwór. Ja zrobiłam jedną paczkę, to też jest klasyk na głównym szlaku beskidzkim. Każdy po jakimś czasie uznaje, że czegoś nie potrzebuje. paczkomat. Czyli paczkomat. <śmiech> paczkomat. jak akurat byłam na tradycyjnej poczcie w Krynicy. <śmiech> Więc odesłałam śpiwór, odesłałam butelkę z filtrem i odesłałam więc to były trzy rzeczy, które uznałam, że w moim plecaku są zbędne i bez sensu je nieść dalej. Jak się spakować? Ja zrobiłam listę rzeczy, które moim zdaniem są niezbędne, zapakowałam te rzeczy do finalnego plecaka i po prostu nosiłam. Na przykład po Poznaniu? Tak, częściowo po Poznaniu, częściowo w górach, tak żeby ten plecak jak najlepiej przetestować i też dopasować ten plecak do siebie. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu miałam na plecach taki duży plecak trekkingowy, więc ja w ogóle nie potrafiłam go obsłużyć. Ani y, pasków, y, nie wiem, szelek, w ogóle nie wiedziałam, jak się się zachować z tym plecakiem. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że całą wiosnę gdzieś tam kawałek czerwca, to też nadal wiosna, uczyłam się trochę obsługi tego plecaka. I to jest taka dodatkowa rzecz, jeżeli chodzi o pakowanie. Myślę, że każdy, kto idzie na główny szlak beskidzki powinien się spakować, i z tym plecakiem, uznać, co jest za ciężkie i wyciągnąć. Ja na przykład ostatni swój trening z plecakiem zapakowanym finalnie robiłam na śnieżnik, w masywie śnieżnika i po tym trekkingu uznałam, że nie potrzebuję dwóch par długich legginsów, nie potrzebuję długich spodni do piżamy nie potrzebuję długiego rękawa w dwóch sztukach, może być tylko jedna, więc kilka rzeczy też powyciągałam i moim zdaniem to jest najlepsza, najlepsza zasada, ale to naprawdę, ten szlak każdy robi zupełnie inaczej. Zdarzały Ci się takie momenty, że pomyślałaś, że coś by Ci się przydało, na coś byś miała ochotę, bo to, to takie jest, że jeśli czegoś nie mamy przy sobie, to przychodzi nam do głowy czasami, że teraz byśmy tego potrzebowali, teraz chcemy tego. Nie, myślę, że nie miałam takiej chwili, gdzie uznałabym, że się źle zapakowałam i czegoś ze sobą nie wzięłam. Dokupiłam jedną rzecz, dokupiłam szczypce na kleszcze w aptece, bo tego ze sobą nie zapakowałam, a tych kleszczy było mnóstwo, więc tego się bałam. Ale tak, żeby dopakować, to nie za bardzo. Jedyna rzecz, której mi brakowało w trakcie i to jest coś, czego, z czego zupełnie nie korzystam, będąc w mieście, to piwo. Ja codziennie na GSB piłam piwo, a nie lubię piwa. Więc czasami jak było bardzo gorąco, a wiedziałam, że do schroniska jest na przykład jeszcze 10 kilometrów tak sobie myślałam, ale się napija teraz piwa, jakbym miała w takie zimne piwo <grych> no ale to udało mi się gdzieś tam w dalszej części trasy to piwo zdobyć, więc nie musiałam, nie wiem, czegoś dodatkowego dokupywać, co naprawdę było niezbędne do przetrwania, to raczej mówię tytułem żartu ale to był jedyny brak Czekolada? Nie jadłam za dużo czekolady, właśnie byłam piwoszem głównie. Kupowałam oczywiście jakieś tam słodycze, żeby mieć trochę energii w jakichś trudniejszych momentach. Z czekoladą jest śmieszna historia, bo właśnie od mojej trenerki na ostatnim naszym wspólnym spotkaniu przed wyjazdem dostałam pyszną czekoladę z włoską, białą, z migdałami, pistacjami. I to miała być czekolada na mój najtrudniejszy moment na GSB. No bo każdy się spodziewa, że taki moment będzie, kiedy siadamy na kamieniu i mówimy, że już dalej nie idziemy. I ze mną było tak, że miałam oczywiście różne kryzysowe dni ale nie uznałam, że którykolwiek z nich jest wart tej czekolady i zjadłam ją na samym końcu. Some horse is hidden under the przygotowań. Coś Cię zaskoczyło w czasie marszu? Dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Myślałam, że najbardziej będę się bała niedźwiedzi, wilków i, i tej natury, która będzie mnie otaczała, bo ja generalnie się bardzo wiele rzeczy boję w życiu. <śmiech> zaskoczyły mnie burze i to rzeczywiście mnie martwiło, jak gdzieś tam byłam przy tych szczytach i, i czułam, że te burze nadchodzą. I no, jakby nie zawsze byłam pewna, jak się w tych sytuacjach zachować, mimo wszystko, że, mimo, że teoretycznie gdzieś tam byłam do tego przygotowana, to te burze mnie zaskakiwały. I jedna rzecz, która mnie absolutnie przerażała, abym o niej nie pomyślała, to były luzem puszczone takie psy we wsiach które biegały y, gdzieś tam po ulicach. No i wiadomo, obcy gdzieś tam atakowały, szczekały, a tego to się kompletnie bałam. I takich sytuacji było naprawdę bardzo dużo. Więc y, w sumie natura mnie atakowała, ale nie ta leśna, tylko ta zurbanizowana. Niedźwiedzie, wilki, dziki. Nic, nic z tego, nic z tego, żadnych tropów, żadnych zwierząt, wszystko, gdzieś tam byłam głośna w tym lesie, śpiewałam, uderzałam klikami o siebie, więc myślę, że te zwierzęta po prostu mnie słyszały i uciekały. Ta prewencja przeciwniedźwiedziowa, o czym nie wszyscy chyba wiedzą, wydaje się może konieczna nie aż tak bardzo w tych częściach zachodnich szlaku, ale im bliżej wschodniej granicy, na przykład Beskidzie Niskim, wydaje się konieczna. Moim zdaniem tak, no część z tych, część szlaku, głównego szlaku beskidzkiego rzeczywiście jest dość dzika. Są oznaczenia i generalnie uważam, że cały szlak jest bardzo dobrze oznakowany, ale to nie są takie góry, które my znamy nie wiem, z okolicy Krynicy, czy z okolicy Żywca. To jest kompletnie nie to. To są czasami zarośnięte wręcz szlaki w środku lasu, gdzie naprawdę nie ma nikogo, poza ludźmi, którzy idą główny szlak Beskidzki. Więc gdyby się coś stało, no to mamy na pewno możliwość jakiejś tam pomocy, poza tym zawsze możemy wezwać gopr, ale moim zdaniem lepiej być przygotowanym i rzeczywiście w tym lesie trochę hałasować, żeby te zwierzęta sobie odeszły. Ja oczywiście też się naczytałam wszystkiego, co tylko mogłam w różnych materiałach nadleśnic, jak się zachować przy spotkaniu z wilkiem, jak się zachować przy spotkaniu z niedźwiedziem. Są dwie wersje, czyli albo porzucić plecak, żeby niedźwiedź się tym plecakiem zajął. Żeby... Jest szansa, że się zainteresuje modą współczesną? Może modą nie, ale tym, co jest w środku w tym plecaku, czyli naszym jedzeniem już tak, więc to jest jedna opcja, o której czytałam. Druga to zostawić plecak na sobie i nałożyć ręce na głowę tak, żeby ten niedźwiedź widział, że my się poddaliśmy i, i może wtedy nas nie zaatakuje ja nie doszłam, która z tych wersji jest poprawna. I dlatego rozmawiamy dzisiaj. Tak. <śmiech> Mi się oddało oczywiście że dość bezpiecznie przejść. Też to jest zabawna sytuacja, bo ja tych niedźwiedzi rzeczywiście się bałam. I pod cisną spotkałam dwie dziewczyny, studentki, które szły GSB tak jak ja. Wyszły dzień po mnie, czyli spotkałyśmy się mniej więcej na, w tym samym punkcie szlaku, bo ja szłam dość wolno. I ja kompletnie nie znałam tych dziewczyn. I podeszłam do nich i zapytałam, czy one jutro ze mną przejdą do Komańczy, bo ja się boję niedźwiedzi. I to był początek. Naszej znajomości. Myślę, że mogę powiedzieć, że trwa do dzisiaj, bo zostawiamy sobie serduszka na Instagramie, więc raczej dziewczyny pamiętają o moim istnieniu. Ale to była taka przygoda, że pierwszy raz w sumie zwróciłam się do kogoś o pomoc, czyli żebym nie szła sama w tym misiowym lesie, tylko żebym miała jakiegoś towarzysza. No dobra, a co z tą samotnością? Wydaje się być dotkliwa bez względu na płeć. A stereotypowo to jest tak, że mówi się, że. Mówię, stereotypowo. Czy się bardziej samotne, że... to chcesz powiedzieć? W takich miejscach jak na przykład. Z miejsca oddalone w Beskidzie Niskim, bo już nie mówię w Bieszczadach, oczywiście to jest miejsce, w którym można sobie samodzielnie pomykać i właściwie zawsze kogoś spotkamy, natomiast jak mówię, bez względu na płeć, wyobrażam sobie, że są momenty, w których ten las nie wygląda zbyt ciekawie, miejsce wygląda na zbyt klimatycznie i mamy ochotę często powiedzieć sobie, dobra, wolałbym w tym miejscu nie być. Ja nie miałam takiej drastycznej sytuacji, że pomyślałam, że wolałabym w tym miejscu nie, nie być, ale rzeczywiście były takie fragmenty szlaku, gdzie jak szłam sama, to czułam się lekko zaniepokojona. Wtedy śpiewałam 100 rosła polna, puszczałam muzyczki z telefonu, uderzałam kijkami, próbowałam różne inne rzeczy, żeby dać znać, że, dać znać, że idę czy tą samotność gdzieś tam na GSB się odczuwa trochę bardziej niż na przykład w takich miejskich warunkach? Trudno powiedzieć szczerze mówiąc. Ja spotkałam bardzo dużo osób, które szły same i to były i kobiety i mężczyźni, ja kompletnie bym tego nie rozróżniała gdzieś tam na płeć. Ja się dobrze czuję we własnym towarzystwie, uwielbiam swoje własne towarzystwo i to była też moja świadoma decyzja, że chcę przejść GSB sama, żeby trochę odpocząć. I od... od ludzi? Od ludzi absolutnie, ale też od tych różnych bodźców, które, które mnie otaczają na co dzień. Ja dużo rzeczy robię, Mam też, nie chcę powiedzieć, że stresującą pracę, bo ona nie jest stresująca, ale jest też dość dynamiczna. Mam dużo otwartych projektów, dużo klientów, więc chciałam po prostu odpocząć i uznałam, że to będzie najlepszy sposób, żeby trochę odciąć się od świata i sprawdzić, czy jak wrócę, to coś się zmieni. No, i... no właśnie, i co? I zmieniło się na lepsze. Zmieniło się na lepsze. Firma dalej stoi w tydzień po powrocie z GSB, gdzie przez miesiąc praktycznie byłam wyłączona z życia zawodowego, zdobyłam dwóch nowych klientów. Wszyscy klienci na mnie poczekali, wszyscy mi kibicowali, wszyscy ucieszyli się z Pocztówek. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że świat trochę nie zauważył tej mojej nieobecności i bardzo się z tego cieszę. Może Magda to jest recepta dla wszystkich, naszych, właśnie nie porada, ale może to jest pomysł dla wszystkich tych, którzy myślą, że bez nich świat ten zawodowy się zawali. Być może. Jest sporo osób na tym szlaku, które odpoczywają od korporacji albo rzucają korporację i chcą zacząć coś nowego, na przykład otworzyć własny biznes. Spotykałam takie osoby. Czy ten szlak kogoś zmieni i zachęci do tego, żeby, nie wiem, na przykład zmienić pracę albo zmienić styl swojej pracy? Wątpię. Myślę, że góry takich rzeczy nie robią. Na to musimy się sami trochę zdecydować. I to najlepiej w takich warunkach codziennych, a nie w warunkach, nazwijmy to, w cudzysłowie ekstremalnych, kiedy to życie jest zupełnie jakby oderwane od tego, co robimy, co robimy na co dzień, ale no, rzeczywiście ludzie na tym szlaku szukają jakiejś zmiany, która ma się przełożyć też na to życie po powrocie. Ja nie byłam w tej grupie, bo ja uwielbiam swoją codzienność i bardzo, bardzo tęskniłam za domem. To też wydawało mi się takie nienormalne. Za czym najbardziej? Za wszystkim. Za moją pracą, za moimi klientami. Za no, moimi... Naprawdę za pracą tęskniłaś, będąc w górach? Absolutnie. <śmiech> za moim łóżkiem, za moim mieszkaniem, za moją codziennością, za moimi znajomymi. I naprawdę to była w ostatnim tygodniu, to była olbrzymia tęsknota, że nawet pytałam ludzi, którzy też szli GSB, czy oni też tak tęsknią za domem, bo wydawało mi się to nienormalne. Są te łzy? Ja myślę, że te łzy to, to były bardziej takie łzy radości, że mi się udało i, i że każdy dzień w zasadzie był taki, jak zaplanowałam, że nic tam się nie posypało, że nic mi się nie stało, że jestem w jednym kawałku. Ostatni dzień mojej wędrówki też szłam w towarzystwie moich dwóch bardzo, bardzo dobrych koleżanek. Przyjechały specjalnie dla mnie, że przejść ostatnie kilometry ze mną, więc to też było bardzo miłe. Pozdrawiam, Renie i Dorotę. <grych> więc myślę, że te łzy to były takie łzy szczęścia, że to się po prostu udało. Ale też no, nie jestem jedyną osobą, która płacze przy tej kropce. Ja myślę, że każdy się wzrusza. Jak idzie 3 czy cztery tygodnie przez góry, często samodzielnie, nie, bez żadnych towarzyszy, no to trudno się na samym końcu nie wzruszyć moim zdaniem. Kropka powiedziałaś? To? to jest. Tak, to trzeba wytłumaczyć. <głos> Bardzo dobre pytanie. Co oznaczają kropki? Główny szlak beskidzki jest oznaczony w bieszczadach i w ustroniu czerwoną kropką z białą wódką. Na końcu i na początku I... Cały widz polega na tym, żeby przejść od kropki do kropki. No i oczywiście dla ludzi, którzy są przygotowani i wiedzą, że robią ten główny szlak beskidzki, to jest oczywiste, ale dla ludzi postronnych, którzy patrzą na dziwne osoby dotykające kropkę i płaczące przy tej kropce, to jest bardzo dziwne. Więc jak ja w ustroniu, w zasadzie w centrum tej, tej miejscowości, doszłam do tej kropki, dotknęłam ją, popłakałam się i. Oddałaś pokłon. Oddałam pokłon, tak, otworzyłyśmy szampana, dostałam koszulkę, więc było celebrowanie. To ci turyści, którzy byli naokoło, no nie za bardzo wiedzieli, o co chodzi. Ja na początku nie zwracam na nich uwagi, ale koniec końców się odwróciłam i zobaczyłam właśnie takie dziwne twarze. <grymne> no nie, nie jest to y, gdzieś tam opisane, że ten główny szlak beskidzki zaczyna się i kończy przy kropce, ale warto to wiedzieć i jak będziemy w Ustronie albo w Bieszczadach, jak będziemy widzieć takie osoby, które się cieszą lub startują przy tej kropce, to należy pogratulować i jakiś taki doping tutaj zastosować, bo to się przydaje na tej trasie. Każde dobre słowo na tym szlaku tak naprawdę pomaga. Dobre słowo na początku i na końcu to są właściwie gratulacje lub zachęta, a dobre słowo w trakcie szlaku, bo zdecydowała się na marsz sam były takie momenty, kiedy potrzebowałaś go? W zasadzie codziennie. <laughs> Mój główny szlak beskijski trwał 25 dni, więc to są no, praktycznie 4 tygodnie gdzieś tam z dojazdami i, i, i tak dalej. Przez pierwszy tydzień czułam się trochę jak na wakacjach, więc tych zachęt w ogóle nie potrzebowałam, ale jak ja startowałam, to inni wracali, więc już mogłam ich podpytać, co mnie czeka dalej. Następne dwa tygodnie to rzeczywiście są takie tygodnie, przynajmniej w moim przypadku, były takie, że miałam gorsze i lepsze dni. I w takich naprawdę słabych chwilach, kiedy padał den, nie było widoków, tam jest na głównym szlaku bezkiskim to nie jest tak, że my idziemy cały czas z panią granią i mamy widoki. Czasami trzeba 6 godzin podejść pod górę, żeby te widoki rzeczywiście mieć. To w zasadzie codziennie, kiedy czułam się trochę gorzej, to wydarzało się coś, co mnie podnosiło na duchu. Spotkałam dwóch rowerzystów, którzy w ogóle nie mogli uwierzyć, że ja idę ten szlak sama i że wszystko jest tak, jak ja zorganizowałam. Każdy jeden dzień. Oni jadą na rowery i drugiego dnia już ich plan nie działa. A ja byłam gdzieś tam już pod sam koniec tej trasy i wszystko się udało, więc to była super rozmowa, która mnie bardzo zmotywowała w taki trudniejszy dla mnie, dla mnie moment. Raz zgubiłam się w Beskidzie Niskim we wsi. To też wyjechał taki mały chłopak na motorku i pokazał mi, gdzie jest szlak, bo nie za bardzo wiedziałam, jak przy tych zabudowaniach mam dalej pójść. Trochę słabo to było oznaczone. Więc w zasadzie w każdym dniu spotykała mnie jakaś niespodzianka. The river, it was that time before dawn. Out of nothing, new sun rises. It's green colors, been it all. How the singing my hair, singing my hair. How the sea, I'm feeling, do my dread. How the singing my hair, singing my hair. How the sea, I'm feeling, do my dread. On the water, from the cranes fly. Terrine dawns of violet rust. The gifts of the storehouse are roaring. But the only sound is in my head. How the sing in my hair, sing in my head. How the sing, I'm feeling through my dread. How the sing in my hair, sing in my. Show me, I'm on my way Powiedziałeś, że szlak nie jest często dobrze oznaczony. Widoczność szlaku. Były momenty, które cię zaskakiwały, w których potrzebowałaś olśnienia. Uważam, że generalnie ten szlak jest dobrze oznaczony, ale jest kilka miejsc, które wzbudzają pewne wątpliwości, gdzie idziemy. dalej. że emocje. Nie, nie, nie, nie. Bo wzbudzają wątpliwości, co zrobić dalej. Ja miałam aplikację z GPS-em, więc w zasadzie byłam kropką, która się poruszała i zawsze wiedziałam, gdzie jestem. Z ciekawości, z czego korzystałaś? Mapy.cz. Bardzo dobra aplikacja. Ufam, że najlepsza. Darmowa. Tak. I można pobrać mapy offline, więc nawet jeżeli gdzieś tam nie ma internetu, czy jesteśmy przy granicy i nie chcemy, żeby ten internet nam z niepolskiej sieci został pobrany, to jest możliwość. Mając tę aplikację właściwie możesz iść nawet w nocy. Ale... Nie, nie, w nocy nie. W nocy noc jest dla zwierząt. <śmiech> Ludzie podróżują w dzień. <śmiech> Taką zasadę przyjęłaś? W ogóle powinna obowiązywać taka zasada. <śmiech> ale tak, ja się boję po zmroku być nawet w mieście, a co, dopiero, a co dopiero w lesie. Więc ja po zmroku nie podróżowałam. Jeżeli chodzi o widoczność szlaku. Bardzo dobrze jest oznaczony szlak. Jest kilka miejsc, gdzie rzeczywiście przydałoby się trochę lepsze oznakowanie. Ja się zgubiłam może z cztery razy, ale taki mało inwazyjny i sposób, że łatwo było wrócić albo gdzieś tam znaleźć właściwą drogę, więc w sumie mogę powiedzieć, że ani razu nie byłam w takiej sytuacji, gdzie byłam na tym szlaku, nie wiedziałam gdzie jestem, w którą stronę iść, czy wracać czy nie wracać i w ogóle uważam, że naprawdę trzeba być bardzo nieuważnym albo nieprzygotowanym, żeby w takiej sytuacji się znaleźć Nie kosiło Cię czasami, żeby iść nocą? Nigdy w życiu, <śmiech> ja o 19 już byłam w pensjonacie, wykąpana z czystymi włosami, w piżamce i planowałam, co się będzie działo następnego dnia więc ja bardzo dużo odpoczywałam i to też był mój pomysł na ten szlak. On nie miał mnie kompletnie wyssać z sił, tylko miał mi dać pewien odpoczynek. Oczywiście aktywność fizyczna gdzieś tam wiąże się z tym, że fizycznie byłam zmęczona, ale ogólnie czułam się wypoczęta i starałam się tak organizować wszystko, że jeżeli miałam gorszy dzień albo miałam kilka dni pod rząd, gdzie szłam 30 km, to na przykład robiłam sobie przerwę, więc nie odmawiałam sobie takich rzeczy. Jedzenie na szlaku. Zasada była taka, każdego dnia ma być jeden ciepły posiłek. I to była zasada, która się udała. To było śniadanie? Różnie. Czasami to było śniadanie, czasami to była kolacja, czasami obiad, czasami w stronisku, czasami w jakiejś karczmie. I kalorii? Kalorii? A nie, nie, to absolutnie nie pilnowałam kalorii. Nie, w sensie, wiesz, żeby zjeść, bo czasami jest tak, że idziesz przez cały dzień i nie czujesz w ogóle głodu. Nie chodzi mi o to, żeby liczyć, czy nie za dużo, tylko chodzi o to, że czasami... Za mało. Tak. Tak, ja y, miałam już system wypracowany po jakimś czasie. Dwie kanapki, dwa owoce, co słodkiego i jeden ciepły posiłek. No i oczywiście śniadanie rano. Czasami śniadanie, gdzieś tam robili mi gospodarze, czasami kupowałam, w zależności jaki dzień i w jakiej byłam lokalizacji. Ale starałam się dbać o, o, o jedzenie i zawsze to było najlepszej jakości jedzenie i takie, jakie bym chciała. No ale wiadomo, jesteśmy w górach, ale no, pilnowałam tego, żeby rzeczywiście jeść. Decyzja o zostawieniu namiotów w Poznaniu. Była trafiona? Ja nigdy nie spałam w namiocie, więc w ogóle jakby nie brałam tego pod uwagę. Nie potrafię rozłożyć namiotu, złożyć. Nie umiem się wokół tego obejść i na pewno bym się nie wyspała. Więc u mnie to była prosta decyzja, bo po prostu się na tym nie znam. Ale większość osób rzeczywiście odsyła namioty. Jest tak rozbudowana infrastruktura nawet w Beskidzie Niskim, gdzie nie jest aż tak wiele noclegów, jak, jak w innych miejscach. I tak jak się to zaplanuje, to można sobie poradzić. Nadal tych turystów na głównym szlaku beskidzkim nie jest aż tylu, że nie ma tych miejsc noclegowych. Więc moim zdaniem, Namiot na starcie do zostawienia, żeby po prostu go nie nieść. 2,5 kg może robić różnicę? No, 2,5 kg to są dwie butelki wody. Przy 35-stopniowym upale to jest bardzo dużo, więc nie chcę powiedzieć, że każdy gram się liczy, bo ja też tak nie patrzyłam na swój plecach. Ale rzeczywiście, no, zbędne rzeczy, które są ciężkie, a namiot by się do takich zaliczał, moim zdaniem do dosłania. Magda, Idąc, traci się rachubę czasu szłaś prawie cztery tygodnie. Absolutnie, ja nie wiedziałam w ogóle, jaki jest dzień tygodnia. Ja wiedziałam, który jest dzień <śmiech> I w ten sposób się głównie komunikowałam z ludźmi. Już pod sam koniec, jak wiedziałam, że gdzieś tam, nie wiem, w czwartek przyjeżdżają moi znajomi, w piątek coś tam robimy, muszę kupić jakiś bilet powrotny do domu, do Poznania, no to wtedy już odzyskałam trochę tą rachubę czasu, bo musiałam chociażby wiedzieć, jak zorganizować noclegi. Ale tak generalnie to zupełnie się traci rachubę czasu, zupełnie. Ja też miałam taki pomysł, system, że nie patrzyłam, ile kilometrów mam do końca tylko patrzyłam na to, jak będzie wyglądał mój następny dzień. I na tym się tylko i wyłącznie na tym się skupiłam. Więc jak było 20 km i przeszłam 20 km, to czułam się spełniona, że udało się wykonać zadanie, a nie patrzyłam na to, że jeszcze 480 jest przede mną na przykład. Więc to też był taki dobry system i to była moja jakaś miara czasu, czyli i w ogóle jakby czasu i przestrzeni. Czyli ile kilometrów, który dzień GSB, a jaki to jest dzień tygodnia, data i tak dalej, to kompletnie mnie nie interesowało na tym szlaku. Czy na zaskoczenia, czy na planowanie? Jestem generalnie dobrze zorganizowana, więc tutaj trudno byłoby y, być zupełnie spontaniczny w moim przypadku. Kilka takich spontanicznych sytuacji mi się przydarzyło, to jak każdemu, ale no, ogólnie byłam dobrze przygotowana. Noclegi rezerwowałam mniej więcej tak z 4-5 dniowym wyprzedzeniem, więc kilka razy po prostu na tej trasie zatrzymywałam się, uznawałam, że dzisiaj jest dzień na rezerwację, przeszukiwałam booking, dzwoniłam. Tych noclegów oczywiście czasem było więcej, czasem mniej, czasem gospodarze odbierali, czasem nie, ale mi się te noclegi organizować tak, jak chciałam. Wszystkie oczywiście w bardzo różnym standardzie były te noclegi, czasami z jedzeniem, czasami bez, ale w tych miejscach, na których mi zależało, a to w sumie na GSB jest najważniejsze, czyli lokalizacja tego noclegu. Ja myślę, że przyszedł czas na to, żebyśmy odczarowali też trochę wizerunek głównego szlaku beskidzkiego jako miejsca, gdzie można stracić ochotę do życia z powodu wysiłku, ponieważ udało ci się zrobić coś takiego jak połączenie pomiędzy dość intensywnym wysiłkiem fizycznym, a jednego odpoczynkiem, bo zdarzył się basen raz, czy dwa, dwa, trzy. Tak, <śmiech> ja że um, na YouTube jest mnóstwo filmików, jak przejść główny szlak Beskidzki za 500 zł, za 1000 zł. Ja mogę zrobić filmik, jak przejść GSB za 5000. <grych> tak, no ja brałam takie noclegi, które rzeczywiście starałam się tam, gdzie to było możliwe. Były w fajnym standardzie, tak żebym odpoczęła, żeby to też były moje wakacje. Raz miałam jacuzzi tylko i wyłącznie dla mnie. E, jeden basen miałam na zewnątrz, jeden wewnętrzny. E, leżałam w hamaku, na leżaku, pod schroniskiem, więc był to intensywny wysiłek, ale miałam też takie momenty takiego prawdziwego wakacyjnego odpoczynku i moim zdaniem jak ktoś y, chce nawet zrobić fragment tego głównego szlaku beskidzkiego i trochę nacieszyć się górami, ale trochę też odpocząć, to to moim zdaniem bez względu na to, który fragment trasy wybierzemy, gdzie wystartujemy jest możliwe. Dobra informacja dla tych, którzy boją się dyskomfortu na dłuższą metę. Absolutnie, ja też się boję dyskomfortu nawet na krótszą metę. <śmiech> nawet na jeden weekend się tego boję. <śmiech> Więc ja codziennie miałam czyste włosy, codziennie miałam czyste, y, wypiłowane paznokcie, miałam czyste ubrania, nie zawsze wyprane oczywiście w pralce, ale trzy razy udało mi się zrobić pranie w prawdziwej pralce i wysuszyć, więc były pięknie pachnące. Myślę, że byłam jedną z najczystszych osób na GSB. Z tego, co rozmawiałam, to zawsze też no, spotkałam jedną ekipę, która ten skrót, główny szlak beskidzki, czyli GSB, rozwinęła jako głód, smród, brud. Myślę, że mnie to nie dotyczyło. To skoro jesteśmy przy tym wątku, to powiedz 8 kg rzeczy ze sobą. To jest limit postawiony dość drastycznie. Co z częstą konieczność prania. Tak. Ja wagę plecaka starałam się dostosować do tego, ile ja sama ważę. Gdzieś tam nie pamiętam, ile to było procent naszej masy powinno być masą plecaka. U mnie to wyszło, że to jest około 10 kg. Nie chciałam mieć 10 kg, bo były różne dni, więc waga tego plecaka też się zmienia. To też warto powiedzieć. Jak się pakujemy, to nie możemy założyć, że to jest nasza finalna waga plecaka. Bo będą dni, kiedy będziemy brać więcej wody, mniej wody, więcej jedzenia, mniej jedzenia. Czasami trzeba zapakować jedzenie na dwa dni więc ta waga plecaka się rzeczywiście zmienia. Ja no, jestem minimalistką tak z natury, więc dla mnie to nie był problem, żeby zapakować dwie koszulki, jedną parę leggingsów. Pytanie, które w tym momencie? No, strategicznie do tego podeszłam. Krótkie spodenki takie, które szybko schną, czyli mini surfingowe. Koszulka taka, która wyschnie też przez, e, e, przez noc. Jedną koszulkę z długim rękawem, jedne legginsy takie trochę cieplejsze, bo też były gdzieś tam temperatury około 15 stopni, kiedy ja szłam, nawet w wakacje. To była dla mnie prosta decyzja, co zapakować, także z ubraniami nie przesadziłam. Dobra, to ja to opowiem. <laughs> Nie ma żadnej reguły, czy idziemy główny szlak beskidzki solo w grupie, w jak wieloosobowej grupie. Każdy dopasowuje to trochę do siebie. To, co mnie zaskoczyło na tym szlaku, to trochę taka życzliwość ludzi, z którą mało mamy do czynienia, kiedy żyjemy w mieście. Czyli naprawdę obcy ludzie dopingują nas, chcą pomóc, pytają. Bardzo często miałam jakieś sytuacje właśnie typu, Możemy my cię odprowadzimy, a czy masz gdzie spać, a może zanocujesz u nas. No i co? No ja byłam przygotowana, więc mogłam odmawiać, <laughs> bo już miałam wszystko zorganizowane, ale rzeczywiście bardzo wiele razy przydarzyło mi się, że ludzie byli zaskoczeni tym, że idę sama, to po pierwsze, a kiedy już usłyszeli skąd idę, bo bardzo często padało w to pytanie, to skąd idziesz? A ja mówię, no, z wystarczyłam w Piszczadach. I sporo osób uważało, że to żart, a to oczywiście żart nie był. Więc w tym momencie, jak ktoś już wiedział, że to jest taki dłuższy projekt, można powiedzieć, niż takie jednodniowe wakacje, to rzeczywiście takiej życzliwości od ludzi było naprawdę bardzo, bardzo dużo i, i, i od tych osób, które spotykamy na szlaku i od gospodarzy na noclegach, więc to było coś, co tak zapamiętałam, a z czym myślę, że wszyscy mamy mało do czynienia na co dzień, więc to takie dobre wspomnienie. Bycie tam i wśród tych ludzi przypadkowo spotykanych może się przełożyć potem na codzienne życie, to znaczy na łatwość w przekraczaniu jakichś granic. Znaczy, oporów na GSB nie ma absolutnie żadnych. Ludzie, którzy idą w drugą stronę, spotykają tych, którzy są przed nami, więc idzie Magda w daszku, powiedz jej coś miłego no i ktoś idzie i tu mam już macha z pół kilometra, czyś Magda, słyszałem, że idziesz, nie? I to jest absolutnie naturalne. Także te granice takie, czy jak jakieś takie lęki, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, to na pewno tam zupełnie podupadają, bo ludzie są też tęsknieni moim zdaniem tego kontaktu z innymi turystami, którzy ten główny szlak beskidzki też robią, więc to jest na pewno różnica w stosunku do tego, co mamy w mieście, ale czy to się może przełożyć na później? No właśnie, co zmieniło to w twoim życiu? Znaczy, w moim życiu główny szlak beskidzki nie zmienił absolutnie nic, bo moje życie było uporządkowane zanim tam przyszłam. <laughs> lubiłam swoją codzienność, lubiłam swoje pasje, zajmowałam się tym, co rzeczywiście dawało mi radość i na każdym gdzieś tam poziomie mojego funkcjonowania, więc nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś diametralna zmiana i w ogóle uważam, że takie rzeczy w nas nie zmieniają niczego same w sobie. Możemy się czegoś nauczyć i wykorzystać to gdzieś tam później w, w relacjach między ludźmi czy, czy, czy w funkcjonowaniu po powrocie, ale czy to jest jakaś gigantyczna zmiana? Moim zdaniem nie, nie w moim przypadku. A tęsknisz za czymś teraz, jeśli chodzi o tamte miejsca, tamtych ludzi. Czy tęsknię? Czy się brakuje czegoś? Hmm. Może trochę brakuje mi takiego spokoju rozumianego jako zminimalizowanie elementów czynności, które muszę codziennie zrobić. Bo tak naprawdę życie podczas GSB jest bardzo proste. Wstajesz, jesz śniadanie, pakujesz plecak, idziesz w odległość, którą sobie gdzieś tam wyznaczasz albo tyle, ile masz sił. Myjesz włosy, w moim przypadku. <głosy> idziesz spać, wstajesz i następny dzień jest dokładnie taki sam. Czyli jest też pewna powtarzalność i rutynowość na głównym szlaku beskidzkim ale to są bardzo proste czynności. Takie, które nie są moim odczuciu wyzwaniem. Oczywiście przejście dystansu jest wyzwaniem, jak najbardziej, ale to jest totalnie uproszczone życie. To nie są skomplikowane rzeczy. Jak wracamy do miasta i nagle mamy, nie wiem, jesteśmy w jakichś skomplikowanych relacjach międzyludzkich, mamy skomplikowaną pracę, projekty, wiadomo, każdy się gdzieś tam zmaga z czymkolwiek, z czymś innym, to rzeczywiście ta prostota przejścia tego szlaku może być jakimś benefitem i czymś, za czym się tęskni. Ja pewnie trochę też, ale cieszę się też, że jestem w domu i że wróciłam do do swojej rutyny i robię różne inne wspaniałe rzeczy, na które czekałam. Wracając, myśli się o tym, żeby zaplanować coś nowego? Jakiś kolejny szlak? Absolutnie, ja już zaplanowałam. Dla mnie następna podróż, mam nadzieję, to będzie Kilimanjaro. Jak sprawdzałam jakby ten trekking przed wejściem na główny szlak beskidzki, to wydawało mi się to wielkim wyzwaniem. Jak po, po powrocie sprawdziłam jeszcze raz na sam plan podróży, to nie wydaje mi się to już aż tak wielkim wyzwaniem. Tam w zasadzie jest tylko jeden dzień, kiedy robi się 35 km, a sam trekking trwa pięć dni, więc w sumie szybko będę w domu. <śmiech> no na Kilimanjaro to już jest walka z wysokością i tego nie wiem. Nie wiem jak się zachowam, nie wiem jak to przetrzymam. Oczywiście też to nie jest tak, że ja już wykupiłam bilet i lecę, to jest raczej... Ale w głowie tak. Ta podróż już istnieje w Twojej głowie. I... E, tak, w głowie istnieje. Już nawet budżet tej podróży jest zrobiony. <śmiech> więc możemy powiedzieć, że coś tam się zaczęło dziać, ale to jest dalej w strefie takiego mglistego planowania. Myślę, że nawet to nie będzie przyszły rok, może gdzieś tam za, za dwa lata. To Kilimanjaro uda się zdobyć, ale to chyba trochę taki jest, że jak się raz długodystansowy trekking spróbuje i trochę tak oczyści umysł, to potem szukamy nowych pomysłów. A ich trochę jest! <śpiewanie> something perfect, you see. There's something wrong. There's something wrong. I'm not trying to believe. The air is sweet. The summer flower's blooming. Nowhere in sight is there anything gray. Feelings of joy. I feel on the street. Youngest day is a beautiful I'm not trying to be Poor Jeff, poor little Timmy Turtle Staying home on such a beautiful day tak. Są tacy, którzy lubią, żeby rzeczywistość pisała je po swojemu i zostawiają przestrzeń, a ty mam wrażenie, że jesteś potem w drugiej stronie. Tak, ja zdecydowanie lubię planować. W ogóle samo planowanie jest też dla mnie przyjemnością i też już jakimś wyzwaniem. Ja się czuję też dużo bezpieczniej, kiedy mam plan. Głównie podróżuję sama, nie tylko GSB, ale też jakieś takie wakacyjne wyjazdy. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko mam ze sobą jakieś towarzyszy, więc mi ten plan jest potrzebny po to, żeby mieć taki spokój ducha i rzeczywiście odpoczywać. Poza tym, jak już ustaliliśmy, ja lubię wygodę. Więc chcę mieć zarezerwowany porządny noslek, chcę wiedzieć, że jestem najedzona, czysta, a do tego jest potrzebny nam plan. Więc ja bym na pewno bardzo, bardzo źle psychicznie się czuła, jeżeli nie miałabym tego głównego szlaku beskickiego tak rzeczywiście rozplanowanego i szłabym trochę tak, jak mnie nogi poniosą. No i może rzeczywiście też czułabym się trochę bardziej zagrożona. Coś byś powiedziała osobom, które myślą o tym, żeby tam pojechać, przejść, chociaż kawałek, a jakoś się wahają? Na Facebooku w grupie gdzieś tam miłośników głównego szlaku beskickiego jest mnóstwo osób, które właśnie piszą komentarze. Ja wrzuciłam swoje zdjęcia, Ci też było kilka komentarzy. Wspaniale gdzieś tam. Ja też o tym marzę. Sporo jest takich osób pewnie, które się zastanawiają. Co i można powiedzieć? Jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby zrobić główny szlak Beskidzki za jednym razem, chociaż do tego zachęcam, bo to jest super przygoda, to ten szlak oczywiście można sobie podzielić. To nie jest tak, że to jest sportowe wyzwanie i każdy biegnie 50 km dziennie po to, żeby zrobić to najszybciej, jak się da. Ja jestem przykładem osoby, która naprawdę szła wolno, cieszyła się tymi widokami, kręciła filmiki, robiłam zdjęcia, zajęło to bardzo dużo czasu, więc nie trzeba tego robić na czas, nie trzeba sobie niczego udowadniać, idąc tym, tym głównym szlakiem beskidzkim. Można się trochę zmierzyć oczywiście ze sobą, bo to jest wyzwanie sportowe, ale nie za wszelką cenę i nadal to może być przyjemność. Wiem. Znaczy otwartość w twojej głowie była aż tak duża, że gdybyś poczuła nagle w trakcie szlaku, że z jakiegoś powodu nie chcesz iść dalej. Zawróciłabyś? Nie. <śmiech> nie ma takiej opcji. Absolutnie nie. <śmiech> Na pewno zrobiłabym przerwę. Jeżeli bym się źle czuła, bym potrzebowała jakiejś pomocy, nie wiem, miałabym jakąś drobną kontuzję, to zrobiłabym przerwę i szłabym dalej. Na 100%. Dlatego też, że o tym nie powiedzieliśmy, ale główny szlak Beskidzki to też jest inwestycja. Ja pół roku się przygotowywałam. Zrobiłam te 120 treningów, trochę wydałam pieniędzy i teraz, gdybym miała, nie wiem, zawrócić, dlatego że mam wybity palec, to tak naprawdę nie straciłabym tylko tego, gdzieś tam kawałka, który przeszłam, tylko stracił, miałabym takie poczucie straty też tej energii, którą włożyłam w przygotowanie. Więc jeżeli to by była jakaś drobna kontuzja, to na pewno bym się nie wycofała. Ani razu podczas tej, tej podróży nie, nie pomyślałam sobie, że nie, wolałabym być w domu albo... Znaczy w domu chciałam być, ale że zakończę po prostu i nie do... Kontuzja kontuzją, ale mogłoby to się wydarzyć, na przykład w twojej głowie, że zmieniły się cele na przykład że poczułabyś, że o, teraz to naprawdę chcę jechać na Kilimandżaro. W mojej głowie to się nie wydarzyło. Znaczy dopuszczam taką, taką możliwość, bo mnóstwo ludzi też nie kończy głównego szlaku beskickiego, mając w głowie, że chce to zrobić. Różne rzeczy mogą nas wyeliminować. Stan psychiczny, kontuzje, pogoda. To nie muszą być nawet też od nas gdzieś tam zależne czynniki. Więc... To też nie jest żaden powód do wstydu, jeżeli nie uda nam się y, ukończyć. Zawsze można spróbować jeszcze raz. No mi się na szczęście udało za pierwszym razem i rzeczywiście y, byłam na tyle zmotywowana, że chciałam ten główny szlak Beskidzki ukończyć, ale też no, nie za wszelką cenę. Kierunek dla Ciebie miał znaczenie? z Ustronia do Bieszczady, czy z Bieszczadów do, do Ustronia. To było ważne, skąd dokąd? E, tak, dla mnie to było ważne, z tego względu, że Bieszczady to są moje ulubione góry w Polsce, więc wiedziałam, że jeżeli wystartuję w Bieszczadach, to w zasadzie przez tydzień jestem na wakacjach i nie czuję tego, że idę główny szlak i to jest takie wielkie wyzwanie. Też te szlaki już trochę znałam, bo byłam w, dokładnie na tych samych szlakach rok wcześniej, więc miałam takie poczucie, że y, będę mogła się przyzwyczaić do tego, że cały czas czekają na mnie jakieś nowości gdzieś tam y, dalej. No i mówi się też o tym, że ten fragment Bieszczady, Beskid Niski, jest psychicznie trochę trudniejszy. Jest mniejsza, mniej rozbudowana infrastruktura, na przykład między jednym a drugim sklepem maksymalna odległość, jaka mi się przydarzyła, to jest 50 kilometrów, więc jak już dotarłam w Zdyni do tego sklepu, też pozdrawiam panią, która mnie obsługiwała. To zrobiłam olbrzymie zakupy, nektarynki, jakaś czekolada, drożdżówki. Pracek nie ważył wtedy 8 kilogramów. Ja to wszystko zjadłam pod sklepem, więc nie musiałam tego, nie musiałam tego dalej, dalej nieść, ale to jest jakieś tam zwanie, nie? Że, że rzeczywiście te zakupy i noclegi trzeba zaplanować trochę lepiej. Od Krynicy do Ustronia, no to w zasadzie możemy być trochę bardziej spontaniczni, jeżeli potrzebujemy, bo tej infrastruktury jest dużo, dużo więcej. Więc pod tym względem, moim zdaniem, kierunek ma znaczenie. Przejdziesz ten szlak jeszcze kiedyś? Tego nie wiem. <śmiech> Tego nie wiem. Na razie nie myślę o tym. Na pewno jest to przygoda. Może kiedyś, jak się stęsknie za głównym szlakiem weskidzkim, to zrobię go w drugą stronę, od ustronia do tego. Ale na ten moment o tym nie myślę. Ja rzadko też wracam w te same miejsca i, i raczej staram się szukać nowych miejsc. Więc z tego względu Manjaro jest obecnie wyżej na mojej liście niż powtórka GSB. O czym myślałaś idąc? Na początku myślałam sporo o tym, co mnie czeka dalej. Czyli trochę wybiegałam myślami w przyszłość. Tak jak powiedziałam, Bieszczady znałam, więc jakby to otoczenie nie było dla mnie nowością. Więc trochę się zastanawiałam, co tam będzie dalej i co z tymi niedźwiedziami, jak ten beskid niski, czy ja znajdę tam noclegi, czy nie wyląduję gdzieś tam w lesie. Nie chcę powiedzieć, że martwiłam się na zapas, ale rzeczywiście rozmyślałam o tym, co będzie w przyszłości. Później, na jakimś etapie już, to jest trochę chyba tak jak medytacja, że to jest absolutna pustka w głowie. Później to już jest tylko kijek, kijek i ja słuchałam po prostu tego, jak kiki obijają się o ziemię i naprawdę nie myślałam o niczym. To jest Ta taki... melodia, ten rytm nie przeszkadzał, że powtarza się, że jest dnia na dzień taki sam? Y, nie, ja nie czułam tego znużenia. Y, oczywiście no, miałam gorsze i, i lepsze dni, jak każdy na tym szlaku. Czasami nie chciało mi się wstawać o 6 rano i, i wychodzić w góry, co jest absolutnie normalne, ale y, też widziałam przed sobą ten cel. No ja jestem bardzo taka zadaniowa i zadaniem było przejście całości, więc nawet jak byłam w gorszej kondycji psychicznej, to nadrabiałam tą kondycją fizyczną i po prostu szłam szybciej. <śmiech> żeby szybciej zjeść, żeby szybciej się wykąpać, i szybciej się trochę zrelaksować i już nie być na tym szlaku. To też możemy dopowiedzieć. Na GSB jest mnóstwo lasu. Lasu i asfaltu jest naprawdę bardzo dużo. To jest górski szlak, ale jakby przestrzeń, która na otacza, jest bardzo różnorodna i jest to czasami wykańczające psychicznie. Na przykład, kiedy idziemy 5 godzin pod górę, pod górę asfaltem albo lasem, nic nas nie otacza. Ten szlak nie jest jakoś specjalnie widokowy. Jest bardzo długi. Wiemy, że to zajmie nam praktycznie cały dzień. Po drodze nie ma żadnych schronisk, wiatr i w zasadzie jesteśmy tylko my i las. No to każdy w takim momencie może mieć gorszy lub, lub lepszy dzień. Więc idąc GSB, moim zdaniem nie można się nastawiać, że to jest jedna wielka atrakcja, bo tamte atrakcje tak naprawdę są na rodą, czyli te widoki na Tatry, nie wiem, na Jezioro to są punkty na tej mapie, ale to nie jest tak, że cały szlak tak wygląda. No, moje zdjęcia wyglądają przepięknie, ale to jest najlepsze zdjęcie z każdego dnia. A dzień trwał 12 godzin, a widok był na przykład jeden. Oddech na szlaku? Pytasz o oddech fizyczny czy psychiczny? Fizyczny, ale czasem się z psychiką poniekąd. Ja miałam taki system, o tym wypracowałam go oczywiście na szlaku, że kiedy rano startowałam, to szłam trzy godziny bez przerwy żadnej. I rzeczywiście miałam siłę i energię, żeby, żeby te trzy godziny iść. Później robiłam z tej przerwy trochę, żeby się właśnie uspokoić, złapać oddech, w szczególności kiedy wejście było pod górkę. Więc to też jest bardzo ważne, żeby planować przerwy i moim zdaniem, żeby mimo wszystko nie go po prostu, te góry nie uciekną, to jakby rozumiem, że woda płynie w strumieniu, już nigdy nie będzie taka sama, ale z górami tak nie jest. Góry stoją, wyglądają o różnej porze dnia, czy, czy pory roku inaczej, ale tak naprawdę, no to, czy my dojdziemy w jakieś miejsce o 16 czy o 16.20, no nie robi aż tak wielkiej różnicy. Więc ja sobie dawałam takie przerwy na złapanie oddechu, i fizycznie, i psychicznie, też nie wiem, żeby zrobić zdjęcia, nakręcić filmik, więc starałam się tego nie zaniedbywać. Wróciłaś szczęśliwsza? Ja jestem cały czas szczęśliwa, ja, ja się po prostu cieszę tym, co mam Więc cieszyłam się na GSB, że jestem że, że, że, że to już W ogóle ten sam moment, kiedy się wchodzi Na ten szlak i robi to zdjęcie przy pierwszej kropce Jest niesamowity, no bo to jest tyle przygotowań i, I pierwsze kroki na tym szlaku Są bardzo ekscytujące Później ostatnie, oczywiście tak samo Bo myślę, że i początek i koniec jest tak samo ważne Ale to też jest gdzieś tam istotne moim zdaniem Żeby mieć do czego wracać tak, z taką przyjemnością Więc przez ostatni tydzień naprawdę Myślałam bardzo dużo o domu, o poznaniu O tym, że wrócę, że czeka na mnie jezioro i będę pływać na windsurfingu. Które jezioro? kierskie. <grafię> że czeka na mnie też wiele różnych pasji, że czekają na mnie jakieś książki w domu, które oczywiście nie zmieściły się do plecaka, więc nic nie czytałam przez cały miesiąc. Że nie wiem, będę leżeć na mojej kanapie i oglądać Netflixa. Tęskniłam za takimi rzeczami i za taką normalnością. Ale to jest takie... Ja się czuję szczęśliwa i tu, i tu, więc trudno powiedzieć, czy to jest uczucie jakiegoś braku. To jest po prostu inna sytuacja, ale i w każdej, i w mieście, i w górach można znaleźć takie elementy, które nas gdzieś tam uszczęśliwiają i napędzają. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była... Magda Gajek, dzięki! I say, let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow I icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. All those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun